Powinniśmy patrzeć na rzepak chodzimy tak, jak na południu Europy patrzy się na słonecznika. A więc jest to nasza główna roślina oleista, która nabrała szczególnego znaczenia wraz z rozwojem produkcji właśnie tego surowca na biopaliwa, czyli na bioetanol. A więc tutaj, Szanowni Państwo, tak jak kolega podkreślał że trudno jest ocenić, jaki mamy areał rzepaku w tej chwili. Na pewno możemy jednoznacznie powiedzieć, że od lat 80. on przynajmniej się z dwukrotni. Przynajmniej na pewno, być może, wzrósł nawet trzykrotnie. A więc czy będzie zbyt odważnym powiedzenie, że przekroczyliśmy 800 tysięcy hektarów? Na pewno możemy powiedzieć, że w przybliżeniu, być może niedługo zbliżymy się do miliona hektarów. Być może. Miejmy to na uwadze, dlatego że rzepak roślina, która jest wyjątkowo trudna, bardzo długo przebywa na polu jest atakowana przez szereg szkodników, o czym przedmówcy mówili, już pokazywali Państwu to. Pamiętajmy o tym, że właśnie ta ochrona insektycydowa w rzepaku jest głównym, jednym z ważniejszych zagadnień ochrony chemicznej. W zbożach wiemy, że głównie chronimy przed chorobami. To widzieliście Państwo na wykresach. W rzepaku tym głównym zagrożeniem są właśnie szkodniki. Dlaczego tak jest i dlaczego na to zwracamy szczególną uwagę w naszej pracy, w zasadzie na co powinien zwrócić rolnik, producent samego rzepaku? Jest tak dlatego, że rzepak, o czym kolega wspominał, już jesienią jest atakowany przez dużą grupę szkodników w pierwszych faz rozwojowych. Oczywiście chciałbym Państwu jeszcze kilka słów dopowiedzieć o tych szkodnikach za chwilę, ale pamiętajmy o tym, że te szkodniki mogą stanowić olbrzymie zagrożenie, a niektóre gatunki z nich są w stanie dosłownie w kilka dni zniszczyć całą plantację, zwłaszcza jeśli nie jest ona chroniona chemicznie. Szanowni Państwo, później przychodzi wiosna, mamy niepewny okres zimowania, przedtem niepewny okres hartowania roślin, przygotowania o zimin, niepewny okres samego zimowania i warunków atmosferycznych podczas zimy i w końcu przychodzi wiosna, która przynosi rolnikowi kolejne potężne problemy. I tu właśnie borykamy się z trzema podstawowymi terminami zwalczania szkodników w rzepaku, czyli chowacze łodygowe, następnie złodyszek i następnie mamy szkodniki łuszczynowe. I tutaj z uwagi na to, że Chciałbym Państwu dzisiaj przekazać kilka informacji, być może podstawowych, ale porównujących i charakteryzujących rynek insektycydowy przeznaczony do ochrony rzepaku w Polsce, Dlatego, ale jednak chciałbym też powiązać to z pewnymi problemami, jakie spotyka rolnik w swojej pracy właśnie w tej ochronie rzepaku, dlatego chciałbym podzielić to, to moje wystąpienie na takie dwa główne jakby działy. Pierwszy Skupić się tylko i wyłącznie na insektycydach, pokazać Państwu czy scharakteryzować tą grupę, która jest zarejestrowana w ochronie rzepaku, a później w drugiej części, w dalszej części mojego wystąpienia chciałbym odnieść się, jakie problemy w ochronie insektycydowej mogą być powiązane, albo jakie są, a często niezauważane przez plantatorów czy producentów rzepaku właśnie w powiązaniu z insektycydami. A więc począwszy od insektycydów. Szanowni Państwo, w Polsce zarejestrowanych jest ponad 180 wszystkich insektycydów, łącznie ze związkami, które odgrywają, czy mają w swojej charakterystyce dwojakie działanie, na przykład są insektycydami, akarycydami. W sumie mamy samych środków ponad 180. Z tego 76 jest zarejestrowanych w rzepach. Tutaj istnieje 6 grup chemicznych oraz mamy cztery środki, które stanowią mieszaninę dwóch. Substancji z dwóch różnych grup chemicznych. I w kolejności alfabetycznej, tak mogę to powiedzieć, na pewno jeden środek mamy z grupy eterów arylopropylowych, stanowi to niewielki procent. Fosforoorganiczne, duża grupa, chętnie Państwu ją scharakteryzuję, ponieważ i tutaj trafiamy na wiele problemów już w samym stosowaniu czy w podejmowaniu decyzji o zastosowaniu tych środków. Tutaj mamy ponad 22% udziału w tych 76 środkach. No, nikotynoidy, 5 tylko środków, można powiedzieć, że bardzo mało. Zaraz Państwo dowiecie się, dlaczego jest ich znacznie mniej niż tutaj widzimy. Oksadiazyny, kolejna grupa, dwa środki, pirydyny azometyn 1, i w końcu największa grupa, ponad 60%, grupa pyretroidów, substancji, które na rynku są już chyba bardzo, bardzo długo. O czym też Państwa chciałbym przekonać w dalszej części wystąpienia. I oczywiście te dwie dwa rodzaje mieszanin, w sumie trzy substancje. Cztery substancje, nie, trzy substancje chemiczne, które w tych mieszaninach są zawarte. I zacznijmy, Szanowni Państwo, już w tej chwili od tych, które są najmniej liczne po to, żeby przejść do tych grup chemicznych, które są najbardziej liczne. Zwróćcie Państwo uwagę, postaram się, znaczy chciałem, moją intencją było, żeby zobrazować w prosty sposób grupy chemiczne. A więc mamy nazwę chemiczną, mamy rok, w którym ta, ta, ten związek. Został opisany po raz pierwszy, kiedy zaistniał na arenie międzynarodowej, w końcu mamy ilość środków, jeżeli mamy handel równoległy, co jest dość istotne w dzisiejszych czasach i w zakresie, powiedzmy w ilości czy w liczbie zarejestrowanych środków, będzie to tutaj zaznaczone w nawiasie, mamy zakres stosowania w rzepaku, a więc przeciwko jakim szkodnikom dany środek jest zarejestrowany, czy dana grupa, dana substancja powiedzmy tutaj i w końcu mamy obostrzenia, jakie w etykiecie środków zawierających tę daną substancję znajdują się w odniesieniu do bezpiecznego stosowania, o czym przecież ostatnio tak bardzo dużo mówimy. Szanowni Państwo, możemy powiedzieć, że charakteryst... W zasadzie środek pod względem ekotoksykologicznym, w stosunku odniesienia jego oddziaływania na owady zapylające, bo przecież o tym mówimy, w szczególności na pszczołę miodną, charakteryzują dwie wartości, a więc toksyczność danej substancji, czy toksyczność danego środka dla pszczoły miodnej i z drugiej strony jest to oczywiście okres prewencji. Jednakże zgodzicie się Państwo ze mną, że pewnym problemem właśnie w rynku insektycydów jest, Pewne, są pewne uwarunkowania prawne, które sprawiają, że nie musi producent podawać na przykład wartości toksyczności czy okresu prewencji, a wręcz może podać, że okres prewencji nie dotyczy dla pszczół, wtedy jeżeli substancja czy dany środek prawidłowo stosowany nie ma możliwości zetknięcia się z pszczołami. Chociaż dany środek może być bardzo toksyczny, chociaż okres prewencji może wynosić kilka dni, jeżeli przy prawidłowym stosowaniu zgodnie z zakresem ujętym w etykiecie, ten środek nie ma możliwości zetknięcia się z pszczołą miodą. można ująć w etykiecie, że okres prewencji nie dotyczy i nie przedstawiać toksyczności, czy nie podawać w etykiecie toksyczności, dlatego jakoby w takiej porównawczej charakterystyce te wartości mogłyby być nieco mylące, stąd zdecydowałem się na przedstawienie Państwu uwarunkowań, czy ra raczej Warunków stosowania bezpiecznego dla środowiska, jakie w etykietach są. A więc tutaj ta przekreślona pszczoła oznacza, że środki zawierające, czy ten jeden środek zarejestrowany w rzepaku zawierający pimetrozynę, ma wpisane w swojej etykiecie, że nie należy, a nie, że nie wolno go stosować tam, gdzie pszczoły mają pożytek. A więc jeżeli widzimy ten znak, to znaczy, że nie wolno go stosować tam, gdzie pszczoły mają pożytek łącząc z zakresem stosowania na słodyczka rzepakowego, już wiecie Państwo, że mogą powstać pewne nieporozumienia, ale o tym później. Następne jazyny dwa środki w zasadzie identyczne, oba w pełni zarejestrowane w Polsce, również tylko na słodyczka rzepakowego. A więc mamy te pierwsze grupy małej ilości środków, w zasadzie dwie substancje z dwóch grup, dostępne mamy w sumie trzy środki, Wszystkie zarejestrowane tylko i wyłącznie na słodyczka rzepakowego i, co ważne, z pewnymi obostrzeniami w stosunku ochrony owadów pożytecznych. Kolejna grupa, etofentro, etery um, arylopropylowe, również jeden środek, ten już ma, jak Państwo widzicie, nie wiem, mam nadzieję, że to dobrze widać, to jest zachodzące słońce nad polem rzepaku. Ono ma nam sugerować, że w takiej sytuacji zabieg czy etykieta wskazuje nam na potrzebę zastosowania środka dopiero wtedy, kiedy na plantacji, nie ma już pszczół. A więc kiedy, jak to ładnie jest określone w etykiecie, zabieg można wykonać wieczorem po zakończonym oblocie uprawy przez pszczoły. Nie wiem, czy widać, że to jest rzepak, ale starałem się, żeby to było tak mniej więcej nie było widoczne. Oczywiście jest kwitnienia widać. Są? Początek kwitnienia. Tu jest pełnia kwitnienia właśnie na tym. początek, bo jeszcze rzędny widać nie, naprawdę, to jest pełny pewnie... Na pewno to jest początek Mam... zachodu słońca. Tak, dokładnie. Mam to zdjęcie w... w całości, więc możemy jeszcze na końcu obejrzeć. Ale generalnie chodzi o ten zachód słońca wieczór. No i oczywiście tutaj pełny zakres stosowania wiosennego, czyli te wszystkie trzy podstawowe terminy i wszystkie ważne pięć ważnych szkodników wiosennych w rzepaku w tej etykiecie oczywiście są ujęte. I Idziemy dalej. Teraz zaczynamy już coraz ciekawsze grupy neonicotinoidy, powiedziałem 5 środków, ale zwróćcie Państwo uwagę, mamy dwie substancje tak naprawdę czynne, w której jedna jest obecna w czterech środkach, z których trzy są zarejestrowane na zasadzie handlu równoległego, a więc tylko jedna została w pełni zarejestrowana, idąc drogą formalną w naszym kraju. I tutaj pierwszy acetamipry, zarejestrowany przeciwko wszystkim szkodnikom, o czym mówił dzisiaj już Pan Dyrektor Banach przeciwko wszystkim szkodnikom wiosennym w rzepaku i drugi oparty na tiachloprydzie, jeden środek zarejestrowany w niepełnym zakresie, a więc obejmuje raczej chowacza szczerozemnego, później słodyżka i chowacza podobnika, a omijamy pierwszego chowacza brugwiaczka i ostatniego pryszczalka, kapustnika, tak jak Państwo widzicie, tak wycięte z środka. Jest to dość młoda grupa, o tym trzeba pamiętać, bo nie zawsze o tym y, mówimy, zarówno charakteryzowane na początku y, pirydyny azometyn, czy też oksadiazyny są młodą grupą, bo pochodzą z lat 90., tak samo neonikotynoidy również są grupą bardzo młodą i pamiętajmy o tym, co jest bardzo ważne i o czym jeszcze na pewno wspomnę, y, czy uda mi się może jeszcze wspomnieć, tak powinienem powiedzieć, Neonicotinoidy to jest bardzo różnorodna grupa, którą można podzielić na dwie podstawowe podgrupy, o tym zawsze pamiętajmy, mamy neonicotinoidy cyjanoamidowe, te dwa związki i nitroguanidynowe, o czym powiemy troszeczkę później, a więc związki nieujęte, Państwo już dokładnie wiecie, o które chodzi i dochodzimy do fosforoorganicznych. wiemy, że jest to grupa, Znana już na rynku od wielu, wielu, wielu lat, zobaczcie Państwo, lata 60, a nawet 50, ostatnio zarejestrowany malation w rzepaku, zwróćcie Państwo uwagę na to, że mamy tak naprawdę dwa środki. Mamy jeden środek oparty czy zawierający malation, zarejestrowany tylko na słodyżka rzepakowego, ale drugi chloropiryfos występujący w 16 środkach, tak naprawdę 6 z nich jest zarejestrowana na zasadzie handlu równoległego ale pamiętajmy o tym, że 15, 14 z tych środków ma tą samą formulację i występuje w zasadzie w tej samej formie, czyli 480 C Dwa pozostałe to jest 200 i 250, a więc tutaj ta różnorodność pozorna przy 17 środkach ochrony roślin zagrających z, z grupy fosforoorganicznej organicznej nie jest tak naprawdę dostępna już w praktyce, czyli mówimy o tym, że mamy dostępnych dużo środków, ale w zasadzie takich samych. Co jest ważne, jeszcze o czym nie wspomniałem, przepraszam, nie wspomniałem, dlatego, że nie ma tu żadnych ikonek, dlatego, że neunkotinoidy cyjanoamidowe, o czym wspominał nasz dzisiejszy pierwszy referant, są to związki charakteryzujące się korzystnym profilem ekotoksykologicznym, ekotok a więc takie, które na zasadzie badań, ich oddziaływanie na pszczoły zostały zakwalifikowane jako Tworzące niskie ryzyko, mogące tworzyć niskie ryzyko, czyli związki, które możemy zaliczyć do powiedzmy najbardziej w cudzysłowie bezpiecznych dla owadów pożytecznych. Stąd ani w etykietach nie ma takich zapisów, a więc i tutaj tych ikonek nie ma. W przypadku fosforoorganicznych w wielu środkach znajdujemy, praktycznie we wszystkich znajdujemy zapisy, o których wspominałem, a więc nie wolno stosować. Tam gdzie pszczoły mają pożytek z wyszczególnieniem oczywiście spadzi, kwitnących kwastów, kwitnącej samej uprawy, ale również w tych etykietach często znajdziemy zapisy środek niebezpieczny dla pszczół, przykryć, usunąć ule na czas na czas zabiegów i tego typu wskazania, które mówią nam o naprawdę podwyższonym zagrożeniu dla, dla owadów zapylających i musimy mieć na względzie, że akurat fosforoorganiczne organiczne związki faktycznie są związkami nieselektywnymi, o szerokim spektrum działania i są na pewno silnymi truciznami, a więc w przypadku, kiedy mamy do czynienia z ochroną tam, gdzie mogą być owady pożyteczne, tam te związki należy brać pod uwagę, powiedzmy, z zastosowaniem wszelkich zapisów w etykiecie. I w końcu przechodzimy do tej grupy największej, pyrotroidy, ponad 60%, to też tworzy pewne zagrożenia, o czym powiem. Mamy w sumie kilka substancji czynnych zarejestrowanych w tej grupie do ochrony, do ochrony rzepaku i większość z nich tak naprawdę ma pewne oboszczenia, takie jak nie stosować tam, gdzie pszczoły mają lub też stosować wieczorem, a niektóre z nich mają i takie i takie, jak na przykład beta-cyflutryna. Zwróćcie Państwo uwagę, tutaj dość szeroki zakres stosowania przy alfa-cypermetrynie, bo do wszystkich szkodników wiosennych dochodzą nam jeszcze mszyce. Mszyce oczywiście, które występują, jak wskazuje etykieta, czy zapisy etykiety, które występują w fazie rozwoju łóżczy. beta cyklutryna aha, nie, wspomniałem Państwa, na pewno Zwróćcie na to uwagę, 7 środków, 5, na zasadzie importu handlu równoległego, wetacykluty na 4 środki, ale połowa, czyli 2, na zasadzie handlu równoległego. A więc zobaczmy z tych 76 środków, jak bardzo zmniejsza nam się pula do wyboru w momencie, kiedy plantator staje przed bardzo ważnym i trudnym wyborem insektycydu do zastosowania już na plantacji w odpowiednich warunkach, jakie na tej plantacji zachodzą. Tutaj szkodniki wiosenne brakuje nam tylko w środku słodyżka rzepakowego kolejne grupy, kolejne substancje czynne, cypermetryna również nie znajdująca zastosowania tam, gdzie pszczoły mają oczywiście pożytek, zarejestrowana tak jakby znowu na te środkowe nasze szkodniki, jeżeli można w cudzysłowie tak powiedzieć, środkowe szkodniki porą wiosenną, czyli omijamy grup i pryszczarka. Na trzy pozostałe. Delta Metryna, 10 środków, 3 na zasadzie handlu równoległego, bardzo zróżnicowana grupa. Większość tych środków jest zarejestrowana nie na wszystkie te Owady, gatunki owadów szkodliwych. Tu musimy zawsze zwrócić uwagę na to, że jedne, związki, czy jedne środki czy drugie środki są zarejestrowane tylko na niektóre z podanych tutaj, a więc też bym Państwa prosił, żebyście patrzyli na to jako na pewien pogląd i porównanie grup chemicznych, substancji czynnych, a nie już samych środków ochrony roślin zarejestrowanych pojedynczo. Tu najszerszy zakres stosowania, ale nie w każdym środku, o czym wspominamy. I już znowuż oboszczenie bardzo, powiedziałbym, restrykcyjne, czyli i wieczór, i nie wolno stosować tam, gdzie pszczoły mogą mieć pożytek. W końcu S. Valerat, jeden środek, gama cehalotryna, jeden środek, co jest jako ciekawostkę, mogę Państwu powiedzieć, to przy gama cehalotrynie bardzo trudno jest ustalić rok jej powstania, sformułowania i podjęcia prób jakiejkolwiek rejestracji czy opisania. To jest bardzo trudne. Wiemy, że wszystkie prawa są zastrzeżone, ale nie ma danego roku, nie ma w literaturze śladu, gdzie byłaby jako odkrycie opisana jednoznacznie, przy gamma, -cyhalotrynie. ale wszystkie cychalotryny lata 70., 80., początek lat 90., więc tak mniej więcej w tym czasie powinniśmy i ten środek umiejscowić. Tu po jednym środku ochrony roślin zarejestrowanym, no i oczywiście też niepełny zakres szkodników wiosennych, tutaj mamy od słodyżka do końca, a tutaj od początku do słodyżka prawda? Od początku wiosny, jeśli można tak w przenośni powiedzieć. I w końcu, w końcu lambda cyhalotryna, tutaj lata 80. W większości nie wolno stosować tych środków w trakcie oblotu pszczół, oblotu uprawy przez pszczoły, ale bardzo szeroki zakres stosowania. Proszę zwrócić uwagę, w niektórych miejscach ja podkreślam szeroki zakres stosowania, dlatego że są tutaj ujęte szkodniki jesienne, tak jak mówiłem przy delta Metrynie, tam najwięcej jest również szkodników jesiennych rzepaków i ta fluwalina, jeden środek, tutaj pełen zakres rejestracji w wiosną, a więc wszystkie te trzy podstawowe terminy, pięć podstawowych szkodników wiosennych rzepaków i w końcu zeta cypermetryna, już ostatni środek, w zasadzie zakaz stosowania w trakcie oblotu, a więc tylko zabiegi wieczorne, jeżeli traktujemy miejsca, gdzie pszczoły mogą mieć pożytek i rejestracja również dość szeroka, a więc wszystkie te trzy podstawowe terminy wiosenne. Mamy jeszcze mieszaniny, o których mówiliśmy, ale jeżeli znamy charakterystykę substancji wyjściowych z poszczególnych grup chemicznych, możemy również już przypuszczać, jakie będzie, y, jaki będzie zakres rejestracji, czy też jakie będą obostrzenia prawne dotyczące ochrony owadów zapylających. Tutaj Państwo widzicie jak diachlopryd z deltametryną, pełna wiosna i zabiegi wieczorne. W przypadku chloropiryfosu, tutaj zakaz stosowania bezwzględny tam, gdzie pszczoły mają pożytek z cypermetryną bądź z beta-cyflutryną, jak Państwo się przyjrzycie dobrze i wspomnicie mieszaniny, które pokazywał mój przedmówca przed chwilą, to zobaczycie, że te środki formułowane czasem rolnicy formu próbują formułować sami, taką myśl dostałem patrząc na to, co pokazywał kolega, czyli biorą te substancje solo rejestrowane w osobnych środkach i próbują budować w, we własnym zakresie miksturę, która ma przypominać taki środek, ale my wiemy, że formulacja i cały etap przygotowania, zaplanowania i przeprowadzenia formulacji, to nie jest pomieszanie dwóch środków ochrony roślin, prawda? A więc nie zawsze możemy mieć efekt taki, jakbyśmy stosowali środki formułowane na, na etapie produkcji. To by było tyle, jeżeli możemy, co, co możemy powiedzieć o środkach, które są zarejestrowane w ochronie rzepaku, oczywiście w ochronie insektycydowej. Teraz z tym zakresem wiąże się na pewno, może inaczej powinniśmy powiedzieć, pewne problemy są... Z bardzo silnie związane właśnie z zakresem rejestracji insektycydów w rzepach. I teraz kilka takich, o których nie każdy pamięta, a każdy wydaje mi się powinien pamiętać. Oczywiście mowa o plantatorach. Sprawa pierwsza, wspomniana już dzisiaj: wycofanie zapraw neonikotinoidowych. Jest to bardzo trudna sprawa. Trudna sprawa nawet z uświadomienia sobie, w jakiej pozycji znajduje się plantator wobec innych grup powiedzmy zawodowych, podjęcie rozporządzenia 485 było bardzo szybkie i zdecydowane, a jednak znajdziemy w zapisach, że nie do końca było ono, jakby to nazwać, Szanowni Państwo, w zasadzie nie można było, może cytowanie będzie najlepsze, ze względu na ich wpływ na pszczoły oraz, że nie można wykluczyć wysokiego poziomu ryzyka, czyli nie były, te działania jakby bardzo mocno przez podstawy naukowe udowodnione, a jedynie w niektórych obszarach, nie we wszystkich, w niektórych obszarach były to domniemane, oddziaływanie na pszczoły i na tej zasadzie Unia zdecydowała się w bardzo szybki sposób ograniczyć stosowanie. A więc mamy uszanowanie praw jednej czy drugiej grupy zawodowej, ale tak naprawdę zapomnieliśmy o innej grupie zawodowej, jaką są rolnicy. Wydawałoby się, że być może, łatwo nam jest mówić, prawda, ale wydawałoby się, że łatwiej chyba, czy bardziej prawidłowo byłoby wskazanie pewnego okresu czasu, jakim będą dysponować rolnicy, czy firmy fitofarmaceutyczne na przygotowanie alternatywnych środków. Dlaczego? Dlatego, że jesienne szkodniki rzepaku, jak już wspomnieliśmy, mogą być potężnym zagrożeniem, a stosowane od wielu, wielu lat zaprawy w rzepaku wprowadziły pewne przyzwyczajenia wśród plantatorów. Ochrona insektycydowa bez zapraw w pierwszych fazach rozwojowych rzepaku wymaga olbrzymiej wiedzy i zaangażowania, z czego po części, tylko po części zwalniały zaprawy. Szanowni Państwo, w naszym kraju konsekwencją tego rozporządzenia jest oczywiście brak zapraw dla kukurydzy z wyjątkiem, jednej z bóż jedną mieliśmy, nie wolno jej stosować, ale przede wszystkim ta konsekwencja dotkliwa jest dla producentów rzepaków. Dlatego, że dzisiaj możemy powiedzieć, że ze spokojem wymieniamy 8 szkodników jesiennych, które mogą wystąpić każdego roku, które występują, które są groźne, które mogą być groźne, i są takie, które mogą bez żadnego problemu plantację w 4 dni zniszczyć, zwłaszcza plantację niechronioną. Przypominam, że takie gatunki potrafią zniszczyć również plantację zaprawioną, jeżeli wystąpią w odpowiednio dużej liczebności. Mówimy oczywiście o gnatarzu, wszyscy wiemy, bardzo żarłoczny, fajny owad, błąkówka, przy, larwa przypomina nieco gąsienicę motyla, potrafi wyrządzać potężne szkody. W tym roku obserwowaliśmy punktowo w Polsce tylko, punktowo, nie było to wystąpienie masowe na skalę całego kraju. Wiecie Państwo, który szkodnik z tych wszystkich jest, był, w tym roku był takim e, największym problemem, który często odpowiadał za ten wzrost zastosowania insektycydów nalistnych w okresie jesiennym tego roku? Oczywiście śmietka kapuściana, jej liczebność od kilku lat rośnie, występuje na terenie całego kraju, nie możemy mówić o tym, że jest problemem na południu albo na zachodzie, nie, jest problemem w całym kraju równomiernie, a jej liczebność stale rośnie. Zaprawy, czy też ochrona za pośrednictwem zapraw, ryzyko to umniejszała, jeżeli nie mamy żadnych zapraw, a do tego nie mamy odpowiednio przygotowanych plantatorów. I wróćmy teraz do areału uprawy, szybko rosnącego areału uprawy, ponieważ ceny rzepaku, może inaczej, rzepak jako uprawa stał się nagle, w krótkim czasie, bardzo atrakcyjną uprawą i przede wszystkim rentowną, uzasadnioną ekonomicznie, to za jego uprawę, jeżeli potocznie mogę powiedzieć, zabrali się plantatorzy niedoświadczeni i nie mający odpowiedniego przygotowania do tego, żeby w prawidłowy sposób prowadzić uprawę rzepaku zimnego. To jest bardzo duży problem i ci plantatorzy, którzy mają takich sąsiadów, a są doświadczonymi producentami żywaków, często ten problem poruszają. A więc jedna plantacja prawidłowo chroniona, jeżeli sąsiaduje z plantacją zaniedbaną, no to wiemy, że ta zaniedbana plantacja zwykle jest miejscem jakby namnażania się przeróżnych szkodników, zresztą nie tylko, bo to samo dotyczy chorób czy chwastów. I tutaj ten problem bardzo mocno pokutuje. Dlatego, że każdy plantator wie, że śmietkę zwalczamy w okresie jej nalotu, przed złożeniem jaj, a wszyscy plantatorzy zwykle budzą się za późno w momencie, kiedy zauważają larwy. A wtedy zwalczanie tego gatunku jest bardzo, bardzo trudne. Podobnie jak zwalczanie larw kełki rzepakowej, czy zwalczanie chowacza zwalczanie lasówka, czy też mimiarek. A więc tu leży bardzo poważny problem doborze środków, których jest za mało, jak Państwo widzieli, tych ośmiu zdjęć wszystkich nie było w zakresie rejestracji środków na śmietkę, nie ma żadnego środka zarejestrowanego jesienią do zabiegów nalistnych, dlatego, że wszystkie zaprawy w w zeszłym roku, które jeszcze używaliśmy, były zarejestrowane właśnie do ograniczania liczebności śmietki. Jest to bardzo duży problem, zobaczymy jak będzie w przyszłym roku. Na pewno są już pewne szacunki, na przykład PSPO opublikowało taką krótką notatkę, gdzie podaje, iż według wstępnych szacunków 10 nawet do 15% już mogą być są obserwowane straty wynikające właśnie z przepisu rozporządzenia 485, czyli wzrostu zagrożenia jesiennych szkodników poprzez zakaz stosowania zapraw. Bez, tak jak już mówiliśmy wcześniej, bez odpowiedniego okresu na przygotowanie się i znalezienie związków alternatywnych, bądź chociaż rejestracji środków przeciwko wszystkim szkodnikom, które musimy zwalczyć. Jesień minęła, już teraz też jesteśmy na końcu tego etapu. temperatura już na tyle spadła, bo należy też pamiętać, że jeżeli nawet ten plantator zapomniał się, nie zauważył, Śmietka rozwinęła się u niego na plantacji, to pamiętajmy, że w takiej pogodzie, jak jest teraz, przeciągających się, teraz już nie, bo temperatury spadają, ale jeżeli mamy temperatury takie, jak były 3-4 tygodnie temu, gdzie możemy powiedzieć, że naprawdę było ciepło jeszcze, to mimo, że my czasem marzliśmy, ale na plantacjach, jak się tak wychodziło słońce, naprawdę było ciepło. Pamiętajmy, że takie gatunki jak śmietka może generować czwarte pokolenie, ono zwykle nie kończy swojego rozwoju, bo przychodzi zima i przerywa rozwój larwalny, i nie zdążą one się przepoczwarczyć, ale pamiętajmy o tym, że rosną nam kolejne uszkodzenia. Czyli nie ma u plantatora takiej myśli, trudno, przepuściłem, trudno, pomyślę o tym w przyszłym roku. Nie, dopóki jest taka pogoda, powinien być codziennie na plantacji, a to, że nie ma środków zarejestrowanych, czy brak jest środków, czy nawet odpowiedni wybór w tym momencie środka do ograniczenia liczebności, nawet jeśli on jest zarejestrowany, jest bardzo trudną sprawą dla plantatora ze względu na, jak Państwo widzicie, za oknem bardzo różne warunki meteorologiczne, a z warunkami meteorologicznymi wiąże się początek wiosny. Często zapominany problem, albo może inaczej, nie problem. Często plantatorzy nie zwracają uwagi, zapominają się może, nie wiem jak to nazwać, a być może chodzi o rutynę. Chować brukwiaczek, pierwszy tak naprawdę groźny szkodnik. Wiemy, że występuje jeszcze chować granatek, ale on jest w tak niskiej liczebności, że nawet nie podlega monitoringowi. Może występować przed e, brukwiaczkiem, ale to jest podstawowy, pierwszy szkodnik wiosenny. Faktycznie nalatuje, jak Temperatura, jak wychodzi słońce, takie pierwsze, niekiedy nawet był obserwowany pod koniec lutego, w momencie, kiedy w rowach jeszcze zalegał śnieg. Szanowni Państwo, podstawowa częste zmiany temperatury. Dlaczego chodzi o częste zmiany temperatury? Dlatego, że wielokrotnie spotkaliśmy się z zwalczaniem tego gatunku, w momencie, kiedy dochodziło do nagłych spadków temperatury. A więc jeżeli wiosną, na początku marca, a często tak bywa, wychodzi słońce, rozgrzewa glebę, rozgrzewa powietrze, są naloty brukwiaczka, nieraz bardzo silne nawet, przez właśnie operację słoneczną. Zanim plantator odruszy z opryskiwaczem, na drugi dzień przychodzi załamanie pogody, on przeprowadza zabieg i raz, często nie zwraca uwagi na optymalną temperaturę działania środka, bo przecież wczoraj było 12 stopni, ale nie szkodzi, dzisiaj jest 5. I to jest bardzo ważna różnica dla zakresu działania wielu środków ochrony roślin. I druga sprawa, pamiętajmy o tym, że jak temperatura tak mocno, nagle spada, to chrząszcze, które wyszły, aby się nagrzać, czy wyszły, ponieważ operacja słoneczna wybudziła je z diapauzy zimowej, chowają się z powrotem w Ziemi i czekają na kolejną operację słoneczną. I o tym najczęściej plantatorzy zapominają, żeby przed wykonaniem tego zabiegu, nawet jeżeli prawidłowo dobrali środek ochrony roślin, spojrzeli na temperaturę i na warunki panujące na, na plantacji, żeby jeszcze dokładnie sprawdzili, czy ten gatunek jest obecny na plantacji w momencie, kiedy mają zamiar wykonać zabieg chemiczny. Kolejny Chowacz czterozębny. Kolejny problem dlatego, że my często mówimy, że mamy wiosenny termin zwalczania chowaczy, chowaczy łodygowych, Prawda? Ale zapominamy o tym, że chowacz czterozemny, jakkolwiek może występować już w okresie nalotów czy końca nalotów, tak naprawdę, brukwiaczka, to on nalatuje dość długo na naszą plantację. Jest obecny w żółtych naczyniach, czy obędnie jaki monitoring stosujemy, będziemy go zauważać. Ale jego okres występowania kończy się dużym, silnym, kulminacyjnym nalotem w dużej liczebności. I wtedy przypada prawidłowy termin zwalczania tego chrząszcza, tego gatunku. Czasami niestety zwalczanie chowacza rutwiaczka i czterozemnego, jeżeli zajdzie potrzeba, jeżeli oba te gatunki wystąpią w odpowiednio dużej liczebności, może być, może wymagać wykonania dwóch oddzielnych zabiegów insektycydowych. I to jest jeszcze ważne, bardzo często bywa że długo nalatujący czy późno występujący kulminacyjny nalot chowacza nakłada się z nalotami słodyczka rzepakowego, co rodzi kolejny problem przy wyborze takiego insektycydu, który w swoim zakresie stosowania będzie miał wszystkie te substancje, a więc w procesie rejestracyjnym jego skuteczność przeciwko wszystkim szkodnikom, które chcemy zwalczyć, została potwierdzona. I w końcu przechodzimy do słodyżka. Wiemy, że czterozemny może nalatywać długo, zwykle tak jest, występuje ze słodyszkiem. Słodyżek może nalatywać bardzo wcześnie, ale nie zawsze się to odbywa. Niekiedy występuje bardzo długo na plantacjach. Wiemy, że najgroźniejszy jest w momencie, kiedy jest rzepak w fazie zwartego kwiatostanu, w okresie pąkowania, zielony pąk tak zwany. Oczywiście wtedy mamy bardzo dużą dostępność środków ochrony roślin, ale słodyszek może występować w momencie, kiedy pąki zaczynają przyjmować kolor żółty, wtedy jeszcze mamy dużą szansę na to, żeby wybrać dobry środek o szerokim, o, o powiedzmy, wysokiej skuteczności. W końcu słodyszek może nam występować wtedy, kiedy już rośliny zaczynają kwitnąć, ale Szanowni Państwo, jeżeli nawet rośliny są już w pełni kwitnienia, a przynajmniej nam się tak wydaje, zwróćcie uwagę, nie wiadomo dlaczego, często bywa tak, że słodyczek zamiast wybrać ten łatwo dostępny pyłek w otwartych, w pełni kwiatach, uszkadza nam ostatnie pąki, a więc zwracajmy uwagę na słodyszka rzepakowego, to też czasami jest problem właśnie. Pokutuje takie powiedzenie, że słodyszek jest zapylaczem, jeżeli występuje w pełni kwitnienia rzepaku. Zapylacze mamy jedne na świecie tak naprawdę, zapylacze możemy wymienić dużo organizmów, ale tylko jedne organizmy na świecie, jedna nadrodzina systematyczna, bo jest, to jest właściwym i jedyną grupą, która wyspecjalizowała się w zapylaniu, a więc są właściwymi zapylaczami oczywiście pszczoły których najbardziej znanym przedstawicielem jest pszczoła miodna. Wszystkie inne organizmy, pomijając nieliczne wyjątki, takie jak na przykład kolibry, które, których u nas nie ma, albo na przykład ślimaki wodne, które biorą udział w zapylaniu roślin kwitnących pod powierzchnią wody, pomijając te wyjątki nieliczne i małe, to wszystkie inne organizmy, które nazywamy zapylaczami, jak na przykład motyle, przyczyniają się do zapylania w sposób przypadkowy. A jeżeli chcemy, aby nasze plantacje rzepaku były zapylone w pełni prawidłowo, to żaden słodyszek nam tego nie zapewni to pszczoły mogą jedynie przyczynić się do tego pełnego i prawidłowego zapylenia rzepaków. I tu jeszcze trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, nawet jeśli rzepak w pełni kwitnie i występuje na nim słodyszek rzepakowy, to faktycznie on nie stanowi już dla nas zagrożenia ekonomicznego, bo żeruje na pyłku, nie ma już plonków, Chociaż warto zawsze sprawdzić, czy nie, nie ma pąków w niższych partiach, nawet jak góra kwitnie w pełni, bo jak Państwo widzicie, czasami wybiera pąki zamiast łatwo dostępnych były. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, w pełni kwitnienia. Nawet jeśli nie wyrządzi nam już szkód w tym roku, to to jest populacja, która się dożywia i w przyszłym roku może stanowić dla nas bardzo duże zagrożenie. A więc tu jest zawsze pytanie bardzo poważne, czy powinniśmy pozwolić temu słodyczkowi dokończyć swoje, swoje, swoją biologię, czy lepiej przerwać ją ze względu na przyszłoroczną populację słodyżka. No i oczywiście kwitnień, o tym powiedzieliśmy, o tym już mówili moi przedmówcy, Kwitnienie rzepaku jako rośliny fakultatywnie entomofilnej jest w dużym mierze, czy tworzenie plonu w tej sytuacji z w dużej mierze uzależnione od zapylaczy. To wiemy, wiele badań naukowych, w literaturze znajdziemy, wiele doniesień na temat tego, jak mogą pszczoły wpływać na plonowanie rzepaku. Widzicie Państwo, że z takich podstawowych, które możemy znaleźć u nas w polskich badań, które były przeprowadzane na przestrzeni wielu lat, Przynajmniej 30%, 30% wzrost plonowania rzepaku możemy odnotować, jeżeli rzepak zostanie w pełni prawidłowo zapylony przez pszczoły. My w Instytucie Ochrony Roślin podjęliśmy też taką próbę bardzo szczegółowego wyjaśnienia tego zagadnienia, już nie w ogólnym jego aspekcie, ale w bardzo, bardzo szczegółowym. I zobaczcie Państwo, że istotnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę planowanie rzepaku w bez obecności żadnych owadów, kompletnie żadnych, uzyskaliśmy średnio w badaniach, które, w które prowadziliśmy prawie 3,5 tony rzepaku z hektara, ale tam, gdzie zapewniliśmy pełne i prawidłowe zapylenie, tam uzyskaliśmy prawie 4,5 tony, a więc możemy powiedzieć, że spokojnie te 30% mogą nam zapylacze dać plonu w zasadzie za darmo. Przecież one nic od nas nie chcą, my musimy je tylko otoczyć odpowiednią ochroną. I teraz inne badania, które pokazują, Szanowni Państwo, właśnie mm, zastosowanie insektycydów o różnej toksyczności, tym badaniom bardzo dużo poświęcamy w ostatnim czasie w Instytucie i, i naszego czasu i, pewne, i pewnego planowania nawet badań, dlatego, że uważamy, iż odpowiedni dobór insektycydów, a więc ten problem, o którym cały czas mówimy, może stanowić fundamentalne rozwiązanie problemu przy ochronie zapylaczy. Zresztą po to przecież są te wszystkie akty prawne, po to są zapisy w etykietach, po to to wszystko się wprowadza, żeby plantator, ten który zastosuje ten środek w praktyce, bo to przecież on jest wykonawcą zabiegu, prawda? On decyduje o tym, który weźmie środek, żeby miał łatwość, a może inaczej, żeby miał łatwiejszą drogę do prawidłowego wybrania środka, przestrzegania przepisów prawnych i ochrony środowiska naturalnego. Nawet nie musimy mówić o pszczole miodnej, ale w tej chwili zgodnie z prawem powinniśmy chronić wszystkie organizmy nie będące celem zwalczania i powinniśmy w taki sposób postępować z ochroną roślin, żeby... Za, żeby zachować pełne poszanowanie dla środowiska, w tym owadów pożytecznych, w tym pszczół, w tym pszczoły miodnej, oczywiście. Już nie wspominając o zdrowiu naszym, które jest wartością nadrzędną. I tu również Państwo możecie zobaczyć, że wybierając środki, które mają korzystniejszy profil eko, ekotoksykologiczny, tu wspomniany już acetamipryd, tu mieszanina tiachloprydu, ta sama grupa, ale z deltametylną, czyli peretroid tu już mamy troszkę gorszy profil, bo to są, to są środki, których już nie powinniśmy stosować w okresie kwitnienia, zresztą Państwo widzieli tam, gdzie pszczoły mają pożytek, z zastosowaniem nawet przy przestrzeganiu wszystkich zasad dobrej praktyki, a więc wieczorem po zakończonym okrocie pszczół, otrzymujemy różnicę w plonowaniu, Dlaczego? Dlatego, że tworzymy pewne zagrożenia, że tworzymy oddziaływania repelentne, tworzymy niekorzystną sytuację na plantacji dla owadów zapylających. Jeżeli mają wybór, na pewno wybiorą te miejsca, gdzie zagrożenia dla nich jest mniej, prawda? Jeżeli nie mają wyboru, a jeżeli będziemy w taki sposób postępować, że nie dajemy im wyboru, a będziemy tworzyć bardzo wysokie zagrożenia, konsekwencje mogą być o wiele bardziej poważne, wiadomo o czym mówimy. A więc zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli kontrole, czyli przeciętny prąd, który uzyskaliśmy bez ochrony insektycydowej w okresie kwitnienia rzepaku, począwszy od słodyżka, kończywszy na, na pryszczarku, kapustniku, jeszcze poprzez chowacza podobnika, uzyskaliśmy bardzo mały. tu są niewielkie wartości, ale są to średnie z wielu lat, z wielu badań, jakie prowadziliśmy na przestrzeni ostatnich pięciu lat w Instytucie. Zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli kontrole przyjmiemy za 100%, to biorąc środki o, zarejestrowane jako zarejestrowane jako mogące powodować niskie ryzyko dla pszczół, uzyskaliśmy ponad 200% kontroli. Jeżeli weźmiemy te toksyczne, czyli o średnim ryzyku, mogące powodować średnie ryzyko dla pszczół, bo taki podział jest właśnie w naszym prawie, nie przekroczyliśmy 200%, ale wzięliśmy. jeżeli weźmiemy środek, który, który może powodować wysokie zagrożenie dla pszczół, a do tego jeszcze wiemy, że peretroidy charakteryzują się dość specyficznym zapachem i często działają repelentnie, tu uzyskaliśmy już tylko 120% kontroli, a więc w porównaniu do innych, bardziej korzystnych, ekotoksykologicznie środków ochrony roślin, nie ma tutaj absolutnie porównania. Szanowni Państwo, i ostatnie, żałuję, że aż tak słabo widzę, znaczy słabo. nie wiem czy Państwo dobrze widzicie, może ja po prostu źle stoję, ale pszczoły mogą być wszędzie, o tym często plantatorzy zapominają, nie tylko pszczoła miodna występuje, ponad 450 gatunków pszczół występuje w Polsce, gdzie na rzepaku może występować ponad 100 gatunków, najczęściej spotykanymi, są oczywiście trzmiele które wszyscy znamy, ale są takie gatunki, których tak naprawdę plantator nawet nie zakwalifikuje, że to by mogły być pszczoły. Często gniazdują w ziemi na plantacjach, nieraz są niewielkie, niezbyt owłosione, nie przypominają pszczoły, ale pracują właśnie na ten plon, który później uzyskujemy. I zobaczcie Państwo, mogą być wszędzie, jeżeli występują kwasty kwitnące, na każdej plantacji mogą być bardzo silnie oblatywane przez pszczoły, czasami, no, Plantator wie, ale my czasami nie wiemy nawet jak wiele pasiek pracuje na to, że później my w sklepach kupujemy miód, kupujemy rzepak, olej rzepakowy i inne produkty. O tym trzeba na co dzień pamiętać. Kolejny problem poruszany już chyba dzisiaj to łączne stosowanie agrochemikaliów. Przede wszystkim utarł się taki zabieg i jeżeli jest prawidłowo wykonany, jeżeli, jeżeli zostały zachowane, może tak powiedzmy, wszystkie, zostały dopełnione, może inaczej, wszystkie czynności, jakie trzeba podjąć i dopełnić w okresie planowania zabiegu, to ten tak zwany zabieg na opadanie płatka, często jest właśnie komponowany fungicydowo-insektycydowy, czyli chronimy uszczynę przed chorobami i przed szkodnikami. Jeżeli te szkodniki wtedy występują i tak jest wszystko ok, nie można powiedzieć, tak. Pan Dyrektor, pierwszy, pierwszy dzisiaj referant mówił, prawo na to pozwala, ale oczywiście obarcza pełną odpowiedzialnością tylko i wyłącznie tego, kto decyduje o wykonaniu tego zabiegu, prawda? Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, w badaniach, które prowadzimy w Instytucie Ochrony Roślin, prowadzimy je w warunkach laboratoryjnych, biorąc pod uwagę czy badając toksyczność ostrą kontaktową pszczół różnych gatunków, o tym już dzisiaj nie będę Państwa męczył, ale chciałem Państwu tylko powiedzieć, że znajdujemy działania między środkami ochrony roślin, między insektycydami i fungicydami, działania albo reakcji synergistycznych, albo antagonistycznych, a więc odkrywamy takie mieszaniny, które albo tracą swoją toksyczność, dochodzi do jakichś reakcji i obniżenia toksyczności również wobec szkodników, ale są też takie reakcje, które po zmieszaniu powodują wzrost toksyczności, wzrost zagrożenia. Bywa, że niekiedy dwa środki o korzystnym profilu ekotoksykologicznym, takie, które nie powinny wyrządzić, nie powinny stworzyć zagrożenia dla pszczół, po ich pomieszaniu dochodzi do pewnych zmian właściwości fizykochemicznych. No i niestety to zagrożenie powstaje I wtedy zastosowanie takich mieszanin w praktyce może być bardzo niebezpieczne. Raz z jednej strony możemy tworzyć wysokie zagrożenie dla wszystkich owadów będących na plantacji, z drugiej strony możemy niestety przy reakcjach antagonistycznych nie doczekać się, czy niestety nie uporać się z nie uzyskać odpowiedniej skuteczności w zwalczaniu, w zwalczaniu szkodników. I tutaj przy okazji, przy okazji zwalczania właśnie chowaczy, chowaczy przepraszam, szkodników łuszczynowych to zagadnienie wydaje się być bardzo ważne i jeszcze specjalnie, Szanowni Państwo, podobnik nalatuje bardzo wcześnie, może nalatywać w okresie kwitnienia, a więc tutaj też jeszcze nawiązujemy oczywiście do odpowiedniego doboru środków ochrony roślin w aspekcie ochrony owadów pożytecznych, w tym przypadku zapylających. Szanowni Państwo, teraz już tylko tytułem zakończenia, chciałem powiedzieć, że jak wszyscy wiemy, jak wszyscy, cała Unia o tym mówi już od paru lat hmm. wiemy, że nowe warunki, w jakich każdy plantator w Unii Europejskiej musi prowadzić ochronę roślin, stawiają przed plantatorem potrzebę dużego poszerzania wiedzy, bycia, możemy powiedzieć w cudzysłowie, na bieżąco przez cały czas nie ma już schematów, których się nauczyliśmy i tak będziemy postępować. Teraz każdy rok, o czym mówiliśmy, jest diametralnie inny, każdy rok przynosi nowe problemy, które trzeba rozwiązać nie na chybił trafił, ale na podstawie wiedzy, własnej wiedzy, doświadczeń. A więc podsumowując, można powiedzieć, że najbiedniejszy zostaje teraz ten plantator, zresztą on zawsze był najbiedniejszy, ale obecnie wobec tych, Uwarunkowań prawnych, to plantator, właśnie, musi korzystać z wielu narzędzi, wielu, takich jak chociażby monitoring. Musi korzystać z olbrzymiej wiedzy, którą powinien sam mieć, ale może się wspierać jeszcze doradztwem, odpowiednim doradztwem. Moją intencją jest powiedzenie Państwu, że i tak ostateczna decyzja należy do plantatora i niestety cała odpowiedzialność za tą decyzję spoczywa właśnie na plantatorze. Z wyjątkami, z wyjątkami oczywiście dotyczącymi obszarów doradztwa, ale tak naprawdę ten plantator ostatni decyduje i ostatni podejmuje ryzyko i bierze za to odpowiedzialność. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ta sytuacja to właśnie przed nami, przed Państwem stawia bardzo duże wyzwanie, bo to Państwo przekazujecie i dajecie rolnikom tą wiedzę podaną na tacy. My staramy się ją przygotować, wszyscy powinniśmy razem pracować nad tym, nad tym żeby ta decyzja była łatwa, a odpowiedzialność lekka.